Tą piękną pieśnią przywitał nas zespół z Wisły Centrum, który nas dzisiaj będzie prowadził jeszcze w dalszym uwielbieniu. Natomiast chciałem przywitać wszystkich tutaj bardzo serdecznie dzisiaj i dzisiejszy tekst wyznaczony na dzisiejszy dzień z Biblią na co dzień mówi Pan usłuchał naszego głosu i wejrzał na naszą udrękę i mozum oraz na nasz ucisk. Myślę, że każdy z nas miewa takie momenty w życiu, kiedy też... Tak, już jesteśmy przygnieceni, może dniem, tygodniem, może są jakieś trudne sytuacje, nieszczęścia, i chcielibyśmy, żeby właśnie zostać z tego wyrwanymi jak najszybciej. I takie właśnie doskonałe wybawienie, ratunek oferuje nam Pan Bóg. I jest mowa o tym chociażby w objawieniu świętego Jana, gdzie w 21 rozdziale w wersetach od 3 do 4 czytamy. I usłyszałem donośny głos stronu mówiący. Oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego. A sam Bóg będzie z nami i otrze wszelką łzę z oczu ich. I śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie. Albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. My jeszcze żyjemy w czasie tych pierwszych rzeczy, ale jest to jednocześnie czas łaski. Tak jak było właśnie w tej pieśni śpiewane, ta łaska właśnie uwalnia nas od tego wszystkiego, co jest dla nas na ziemi, trudem, mozołem, nieszczęściem. Będziemy chcieli zaraz śpiewać i uwielbiać Boga za tą Jego łaskę, za to wszystko, czym nas obdarzył, a chciałem rozpocząć modlitwą. Proszę, powstańcie. Kanojcze, bardzo chcemy Ci podziękować za to, że jesteśmy tutaj teraz i że Ty zgromadzasz nas pod swoim słowem, że prowadzisz nas we właściwym kierunku, że wskazujesz nam tego, przez którego możemy przyjść do Ciebie, Ojcze, dziękujemy Ci za tę niesamowitą łaskę, za to, że dajesz nam możliwość usłyszenia i odpowiedzenia na Twoje zaproszenie. Chcemy Cię prosić, abyś dał teraz taki dobry czas, aby do każdego z nas mogło docierać to słowo, które kierujesz dzisiaj poprzez naszego zwiastującego. I Panie, prosimy Cię o to, aby uwielbienie mogło płynąć prosto do Twoich uszu, aby było miłe dla Ciebie, Panie. Amen. Wierzymy, że żywy Pan Bóg jest tutaj wśród nas, dlatego bardzo chcielibyśmy zachęcić do tego, żebyśmy wspólnie oddawali Mu chwałę tak, jak potrafimy. Wdzięki kiedyś naklejkę na Biblii mojej koleżanki, na której było napisane, jeżeli nie umiesz śpiewać, śpiewaj głośno. I myślę, moi kochani, że wymówka, że ktoś nie potrafi śpiewać, nie jest dobrą wymówką. Ponieważ w uwielbieniu dla Pana Boga nie ma dobrych wymówek, bo uwielbiamy sercem i chcielibyśmy tym sercem Pana Boga uwielbiać, dołączając się do śpiewu wraz z aniołami, które nieustannie oddają mu chwałę. Dlatego rozpocznijmy nasze uwielbianie śpiewem od pierwszej pieśni. Chcemy Ciebie wielbić. jeżeli macie takie pragnienie, możecie wstać i na Boga uwielbiać na siedząco byle szczerze. problemem w uwielbianiu Pana Boga i w oddawaniu Mu chwały jest chyba to, że Go nie widzimy. O wiele łatwiej by było oddawać cześć królowi, który siedzi na tronie, którego dostrzegamy naszym wzrokiem, ale moi kochani, Pan Bóg nie jest takim urzędowym królem. Pan Bóg jest królem, który ma królestwo w ludzkim sercu, a tam nikt z ludzi nie jest w stanie zobaczyć, co się w nim dzieje, tylko Pan Bóg. Dlatego chcemy śpiewać tym bardziej, wiedząc, że chociaż Go nie widzimy, to wiemy, że On tutaj jest. Kolejna pieśń. cię nie widzę. Zachęcam do śpiewania. Moi kochani, nie chcemy tu koncertować. Nie przyjechaliśmy tu na koncert. Przyjechaliśmy Was poprowadzić w śpiewie przed Boży tron. Tam, gdzie jest Pan Bóg sam, w swojej własnej osobie. Śpiewajmy. choć cię nie widzę. Czycie zaufać Panu Bogu? Albo inaczej, czy Mu ufacie? Bo z własnego doświadczenia wiem, że często mówiłem i deklarowałem, że ufam Panu Bogu, a czasami zawodziłem na całej linii Jego oczekiwania. Nie okazywałem się wierny. I mimo to, że czasami pewne rzeczy wiemy z nabożeństw, z ewangelizacji, z czytania Bożego Słowa, to jesteśmy ciągle ludźmi. Ludźmi, którzy upadają i są grzeszni. Potrzebujemy, żeby Pan Bóg nas podnosił. I ta piosenka, którą teraz zaśpiewamy, pieśń, zwłaszcza w drugiej zwrotce, dla mnie ma takie wspaniałe słowa, które dają mi nadzieję. Być może znów wróci lęk. Ten sam, znany od lat. Ale moi kochani, refren jest piękny. Nie może się nic wydarzyć, bo Bóg, Jezus Chrystus jest z nami. Dzisiaj już wiesz. Zachęcam do głośnego i radosnego śpiewania. czas pasyjny. Jeszcze. Jeszcze przez najbliższy tydzień. Czas pasyjny to moment, kiedy mówimy o krzyżu i w szczególny sposób patrzymy na krzyż. W Biblii natomiast jest napisane, Boże, zaśpiewam Ci nową pieśń. Zatem chcielibyśmy razem teraz zaśpiewać nową pieśń o krzyżu Jezusa Chrystusa. Nie wiem, czy ją znacie za Twój krzyż. Zachęcam Was do tego, żeby angażować się coraz dalej, coraz dalej w tą pieśń i przeżywać jej treść za Twój krzyż. Zaśpiewajmy ją wspólnie. Moi kochani, chciałbym wam powiedzieć kilka słów. Otóż zostałem poproszony, żeby powiedzieć wam, w jaki sposób odnalazł mnie Pan Jezus. Ja takiego małego bajtla wiedziałem o Panu Jezusie. Dlaczego? Bo moi rodzice zadbali o moją edukację religijną. To znaczy, od najmłodszych lat posyłali mnie na szkółki niedzielne. Bardzo lubiłem chodzić na te szkółki. Siadaliśmy zawsze w ostatnim rzędzie i wybieraliśmy piosenkę jedną za drugą i żeśmy śpiewali. Lubiłem tam chodzić, żeby śpiewać właśnie te piosenki, które wspólnie żeśmy śpiewali. I słuchajcie, dorastałem naprawdę w atmosferze, gdzie można by powiedzieć, no nic by nie brakowało. I zaczęła się szkoła podstawowa, do szkoły podstawowej chodziłem 8 lat, i powiem wam, jak na mnie patrzycie, to jestem trochę szerokim facetem i z tego powodu też miałem problemy w szkole. To znaczy nie dlatego, że ławki były za małe, choć czasami też się zdarzało, musieli do mnie specjalne wyższe ławki przyprowadzać, ale dlatego, że moi koledzy, którzy ze mną chodzili do tej szkoły, no nie myśleli się kolegować z takim, no nie powiem, jak mnie wtedy nazywali, bo Gdybym wymienił kilka, to czasami uszy by więdły. I moi kochani, bardzo mi się to nie podobało i tak agresywnie, strasznie reagowałem, a że miałem pary w rękach dużo, to przez co sobie nabawiłem nieraz problemów, kiedy rodzice musieli być wzywani do szkoły z tego powodu, że Marek kogoś pobił. Zwykle biłem się z tymi, którzy byli słabsi, bo się bałem dostać w buzie. I moi drodzy, później przyszła konfirmacja. I jak to po konfirmacji bywa, hura, wszyscy, znaczy może nie wszyscy, ale większość e, chciało pojechać na obóz do Jastrzębiej Góry. Był to pierwszy obóz w Jastrzębiej Górze w 1995 roku. I tam pojechałem z takimi kolegami, z którymi się zaprzyjaźniłem na lekcjach konfirmacyjnych. Nie byli to tacy grzeczni chłopcy, podobnie jak ja. Ja byłem grzeczny w domu, znaczy w ramkę uprawić i na ścianie powiesić. Ale poza domem pokazywałem swoje różki i pazurki. Moi drodzy, i tam na tym obozie robiliśmy wszystko, żeby nie słuchać kadry. To był oboz pod namiotami, no więc uciekaliśmy w nocy, kadra musiała nas szukać, a myśmy się tak jakby bawili w chowanego. Im dłużej oni szukali, tym myśmy mieli większą radość. No i w końcu przyszło tak, że y, moi koledzy chcieli w nocy znowu uciekać. Ja powiedziałem, nie, bo się kiepsko czuję, nie chcę. I co usłyszałem? Usłyszałem wyzwiska, usłyszałem, a cykor, ja wiedziałem, że Ty taki jesteś, mam i synek, bo się boisz, że zadzwonią do rodziców. Moi kochani, bardzo mi było przykro. Po raz kolejny zawiodłem się na ludziach. I przyszedł czas, y, mieliśmy takie spotkania w takim dużym namiocie, czyli w namiocie piaskownicy, jak to jest nazywane w Dzięgielowie, takim pomarańczowym, to był duży namiot. I tam obecny wtedy student teologii opowiadał taką historię, pozwólcie, że wam ją opowiem w skrócie, że do pewnej szkoły chodziła dziewczynka, która była y, no, taka okrąglutka, niziutka, Piegowata, warkoczyki, kręcone włosy, kolor włosów marchewkowy. No i wszyscy się z niej nabijali, o, idzie kulka, o, idzie kulka i tam jeszcze inne rzeczy. A ona sobie nic z tego nie robiła, nie biła się tak jak ja, przechodziła. Zawsze się uśmiechnęła do tych, którzy ją wyzywali. No i w końcu jeden z tych chłopaków nie wytrzymał i zapytał się, słuchaj, dlaczego ty sobie nic nie robisz z tego, że my się z ciebie śmiejemy, ty tak normalnie reagujesz. I ona podobno powiedziała takie słowa. Dlatego ja wiem, że Pan Jezus mnie kocha taką, jaką jestem, a ja kocham Pana Jezusa. Moi kochani, jedno zdanie w tej historii mnie powaliło. Ponieważ Pan Jezus kocha mnie taką, jaką jestem, a ja kocham Pana Jezusa. I w tym momencie przypomniało mi się to wszystko, co uczyłem się na szkółkach niedzielnych, na lekcjach religii. Wow, czy to jest ten sam Pan Jezus, o którym ja się uczyłem, o którym śpiewałem te piosenki? No chyba tak. I Mimo, że wiedziałem o Nim, bo moja edukacja religijna, jak już powiedziałem, była na wysokim poziomie, to nie znałem Go jako swojego przyjaciela. Dopiero po tym dniu wszystko się nie zmieniło od razu. Moi kochani, ja pół roku później jeszcze biłem się ze swoimi myślami a co powiedzą o mnie ci znajomi, którzy tak się ze mnie śmiali, jak zobaczą mnie, że czytam Biblię. Ale to wszystko straciło wartość. Wartość dla Tego, który właśnie umarł na krzyżu i zaakceptował mnie takim, jakim jestem. I mimo, że troszeczkę bardziej podrosłem, może się jeszcze rozwinąłem w kilogramach od czasu podstawówki, na pewno, to wiem, że Pan Jezus stworzył mnie takiego, jakim jestem i kocha mnie takiego, jakim jestem. I powiem wam, że guzik nie obchodzi, co kto powie o moim wyglądzie. Bo wiem, że jestem kochany przez Pana Boga. I też kocham Pana Jezusa. Za to, że mnie akceptuje takim, jakim jestem. I może to być takie egoistyczne, ale moi drodzy, wówczas w moim życiu nic innego bardziej się nie liczyło niż to, że potrzebowałem być akceptowany przez kogoś. A dzisiaj Pan Bóg moje życie odwrócił do góry nogami. Dziś mam przyjaciół, na których mogę polegać. Którzy również powierzyli swoje życie Panu Jezusowi i akceptują mnie takiego, jakim jestem. I to też poniekąd miało wpływ na moją dalszą drogę życiową. Nie na to, że zostałem księdzem, bo miałem zostać inżynierem. Oto już jest zupełnie inna historia. Ale dzisiaj dziękuję Panu Bogu, że mi odnalazł, że Cię o mnie upomniał bo poznałem wtedy, że wiedzieć o Panu Jezusie to nie to samo, co być Jego przyjacielem. I moi drodzy, zaśpiewamy teraz kolejną pieśń. To będzie również nowa pieśń. Barankowi cześć. Również pieśń pasyjna, do której was zachęcam, żebyście się dołączali, bo warto iść za tym barankiem i warto być przy temu baranku. Przy Jezusie Chrystusie zachęcam Was do śpiewania radosnego i świadomego. Ważne, co w życiu zrobiłeś. ci Cię akceptuje. Jego miłość się, akceptuje Ciebie. Dlatego zaśpiewajmy jeszcze raz. Barankowi cześć. Barankowi cześć. pieśni nie trzeba komentarza. Jezus daje nam zbawienie. Chciałem też o krzyżu mówił. Chcielibyśmy o tym krzyżu jeszcze zaśpiewać. Będzie to pieśń wiślańskiego autora. Tam na krzyżu, na Golgocie. Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim dniu naszej ewangelizacji. Cieszę się, że tutaj przyszliście dzisiaj i że znowu możemy wsłuchiwać się w Bożych głos i w to, co Bóg chce nam tutaj dzisiaj poprzez swoje słowo przekazać. Drodzy, dzisiaj mamy taki szczególny temat, który chcemy poruszyć i ten temat brzmi co będzie po śmierci? Co stanie się po śmierci, kiedy będzie trzeba nam odejść? Znany poeta francuski, filozof Phil Bosman, napisał kiedyś takie znamienne słowa. Jesteś skazany na śmierć. Nie wiesz tylko jeszcze, kiedy wyrok zostanie wykonany. Śmierć podąża za tobą. We, wszystkich, we wszystkie dni i noce, na wszystkich drogach. Ale dopóki nie odczujesz jej na własnej skórze, lub nie zobaczysz, jak się zbliża do uko ukochanego człowieka. Usiłujesz żyć tak, jakby śmierć nie istniała. A jednak każdego ranka gazety zamieszczają nową listę zmarłych. Między wierszami artykułów znajdziesz bezimiennych ofiar wojny, przemocy, żywiołów, wypadków lotniczych i tych, którzy stracili życie na drogach, Niektórych opisują szczegółowo. Być może zaniesiesz kwiaty na czyjś grób, ale wciąż uciekasz od myśli o własnej śmierci. Śmierć jest faktem. Nic nie pomoże zamykanie oczu. Myślenie o własnej śmierci może być nawet bardzo zbawienne. Mając przed oczyma własną śmierć, Ujrzysz lepiej prawdziwą miarę, rzeczywistą wartość wszelkich spraw. Zobaczysz lepiej, jak jesteś mały i ograniczony. Staniesz się bardziej wrozumiały i przyjacielski wobec innych i będziesz w stanie lepiej korzystać z drobnych radości dnia codziennego. Będziesz żyć szczęśliwszy, jeśli przywołasz z podświadomości zepchniętą tam śmierć. I odważysz się na nią spojrzeć, jako na znaczące spełnienie owocnego życia i ostateczne przyjęcie do nieśmiertelnej miłości. To był wiersz Phileb Osmanna na temat śmierci. Drodzy, śmierć jest dla wielu ludzi tematem tabu. Oni nie chcą o tym rozmawiać. Tak samo jak nie chciał rozmawiać o śmierci francuski król Ludwik XIV, żyjący w latach 1638-1715. Znany był właśnie z tego, że on panicznie bał się śmierci. W swojej służbie stanowczo zakazał wszelkich rozmów na ten temat. Wybudował dla siebie inną piękną siedzibę i pałac tylko z tego powodu że w jego dotychczasowym pałacu z okien zamku widać był cmentarz. To był król, który kochał świat, kochał pieniądze. Za jego czasów Francja stała się potęgą europejską poprzez liczne wojny, które prowadził. Także znany poeta niemiecki Johann Wolfgang Goethe, który lubił lekkie światowe życie, wino, towarzystwo, kobiety i swawole, nie umiał znieść tego, gdy ktoś w jego towarzystwie mówił o śmierci, chorobie czy umieraniu, cierpieniu jakiegoś znajomego człowieka. Śmierć była dla niego tematem tabu. On chciał oglądać tę jedną stronę życia. Biblia mówi nam jednoznacznie, że ludzie cieleśni patrzą tylko na to, co materialne, co można widzieć, mieć tutaj na tej ziemi. Dlatego też, że poseł Paweł mówi do ludzi wierzących, szukajcie nie tego, co przemija, ale tego, co trwa na wieki. Bo kto sieje dla ciała, z ciała kiedyś będzie rząść skażenie, ale kto sieje dla ducha, z ducha rząść będzie żywot wieczny. Dlatego drodzy, chciałbym dzisiaj przeczytać wam słowo z Ewangelii Łukasza, z 16 rozdziału, gdzie Pan Jezus sam Mówi nam, jak będzie wyglądała rzeczywistość po drugiej stronie naszego życia, po stronie śmierci. Posłuchajmy jeszcze raz uważnie tej historii, bo ja wiem, że wy ją znacie. A chcemy jeszcze raz uważnie słuchać się w to, co Pan chce nam dzisiaj poprzez tą historię przekazać. Czytam Ewangelię Łukasza, 16 rozdział od 19 do 31 wiersza. A był pewien człowiek bogaty,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 Proszę Cię więc, ojcze, abyś go posłał do domu ojca mojego. Mam bowiem pięciu braci, niechaj złoży świadectwo wobec nich, aby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Rzekł mu Abraham. Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. On rzekł, nie ojcze Abrahamie, ale jeśli ktoś z umarłych pójdzie do nich, upamiętają się. I odrzekł mu. Jeśli rzesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą. O Panie, prosimy Cię, przygotuj nas na ten dzień, kiedy odwołasz nas z tego świata. Albo na ten dzień, kiedy Twój Syn Jezus Chrystus przyjdzie, może wcześniej, my tego nie wiemy żebyśmy byli ludźmi mądrymi. Żebyśmy wykorzystali ten czas łaski, jaki nam jeszcze pozostał. Bo my nie znamy dnia i godziny. Panie, prosimy Cię, niech Twój Duch Święty mówi teraz do nas poprzez to słowo. Amen. W poniedziałek, drodzy, był u nas w Białej taki mój przyjaciel, ze, pasor ze zborów mesjańskich władimir. On przyjechał z Mińska. Wiecie, to jest taki znak czasu, że rzeczywiście wielu Żydów dzisiaj otwiera swoje serce dla Pana Jezusa. Wielu Żydów, tak jak mówi Pismo Święte, kiedyś poznają i uwierzą w Pana. I wtedy, kiedy nastanie czas przebudzenia dla tego narodu, skończy się czas łaski dla pogan. O tym mówi poseł Paweł, się do Rzymian. Pastor Władimir opowiadał nam w poniedziałek, że kiedyś przyszła do niego staruszka, bardzo bogobojna i taka naprawdę promieniająca szczęściem kobieta, która... Pyta go, czy mógłby się pastor o mnie pomodlić? On mówi, oczywiście, że tak. Ale to jest taka szczególna prośba. On pyta, jaka? Wieś no co ja chciałbym, żeby pastor się pomodlił o to, żebym mogła już jak najszybciej umrzeć, bo ja chciałabym być już u Pana. Jestem przygotowana. Mnie to życie już tutaj nuży. Jestem też schorowana. Ja chciałabym już odejść do mojego Pana. On tak chwycił się za głowę, mówi, jak ja mogę się modlić o to, żeby ktoś umarł. No i wtedy można się razem, a on mówiła: Panie, Ty widzisz tą kobietę, tą naszą siostrę. Ty widzisz jej pragnienia, ale niech się spełni Twoja wola. Ty wiesz, Panie, jak długo ona ma żyć. Jeżeli ma odejść, to niech odejdzie. Ale, Panie, nasze życie jest w Twoich rękach. Ja się cieszę z tego, i, że ona jest przygotowana. I kiedy tak się pomodlili, on się pożegnał z nią i nie wiedział, że rzeczywiście po kilku dniach ta kobieta y, umrze. Ona y, szła na drugie piętro i podkonała się o schodek, spadła i y, podniesie ją i już, już nie żyła. Popatrzcie, ta modlitwa, gdyby się wypełniła, ona była przygotowana. Ale są tacy i są chorzy, których ja odwiedzam nieraz na szpitalu onkologicznym, którzy po prostu są bardzo daleko od Pana. Nic o nim nie wiedzą, oni się boją śmierci. Nie chcą nawet o niej rozmawiać. spotkałem też pewnego człowieka, to było dwa miesiące temu, który właśnie usłyszał jak gdyby wyrok. Lekarz mu powiedział, że dla niego nie można już nic więcej uczynić. Nowotwór już był rozsiany po całym organizmie, a jego epicentrum było w takim miejscu, kiedy, gdzie nie można było tego operować. Mówi, proszę, proszę pana, my z punktu widzenia medycznego już nic nie możemy zrobić. Nasze możliwości, mówię szczerze, się skończyły. I ja odwiedziłem tego człowieka, mówi, proszę księdza, ja dzisiaj usłyszałem, że to już koniec, ale ja wiem, że u Pana będzie o wiele lepiej. Ja cieszę się, że będę musiał do niego odejść, bo prędzej czy później to musiałby nastąpić. I drogi bracie i siostro, w Twoim życiu też prędzej czy później to nastąpi, czy uświadamiasz to sobie, może jeszcze kilka lat Ci pozostało, kilkanaście, może jeszcze mniej. Nadejdzie dzień może, kiedy poczujesz się źle, kiedy też stwierdzą może nowotwora, kiedy stan będzie się coraz to bardziej pogarszał i trzeba będzie odejść. Dokąd odejdziesz? Co się z tobą stanie? Zastanawiaj się nad tym? Popatrzcie, Pan Jezus opowiada tutaj o dwóch ludziach, o bogaczu i o łazarzu. Życie tego bogatego człowieka ograniczało się, ograniczało się do tego, co zewnętrzne, do tej materialnej strony. I Pan Jezus pokazuje poprzez tę historię, co kryje się po drugiej stronie naszego życia. Zapytamy, co sprawiło, że ten bogaty człowiek po swojej śmierci znalazł się w piekle, w miejscu cierpienia. A z kolei ten biedny człowiek Łazarz znalazł się w niebie. To nie bogactwo było powodem tego, że ten bogacz znalazł się w piekle, a z drugiej strony to nie bieda była przyczyną tego, że ten biedny człowiek w nagrodę trafił do nieba. Nie, drodzy. Bo my wiemy, że byli w Biblii ludzie, ludzie bogaci, bardzo bogaci, którzy miłowali Pana z całego serca. I oni są teraz w Jego domu. Abraham też był człowiekiem bogatym. Job i wielu innych. Wiecie, co zadecydowało o tym? Jedna rzecz. Jeżeli uważnie śledziliście tą historię, to właśnie możemy dojść do wniosku, że właśnie to jedno, słuchanie, a w drugim przypadku niesłuchanie Mojżesza i proroków, czyli Pisma Świętego. Chodziło przede wszystkim o ich stosunek do Boga i do Jego Słowa. Ten bogaty człowiek znał Boże Słowo. On doskonale wiedział, kim był Abraham, poznał go i tam w krainie męki, bez trudu potrafił Powiedzieć ojcze Abrahamie. Ale on nie był gotowy żyć w ciągu swojego życia według Bożego Słowa i śladami Abrahama. W Biblii jest napisane, że wiara poczytana została Abrahamowi ku usprawiedliwieniu, a pieczęcią jego usprawiedliwienia i wszystkich dzieci Izraela miał być znak w postaci obrzezania. I to właśnie Abraham według obietnicy miał być ojcem dla. Tych wszystkich, którzy wstępowali w ślady wiary. A więc ten bogaty człowiek nie szedł śladami wiary Abrahama. Dlatego on nie był jego dzieckiem i nie przeszedł po swojej śmierci, tak jak Łazarz, na łono abrahamowe, który jest synonimem nieba, zbawienia. Może stał się tak dlatego, że otaczał się ludźmi tego świata, którzy kpili sobie ze Słowa Bożego. Wolej żyć teraźniejszością, brać z życia to, co się tylko da, jeść, pić, używać, kulać, imprezować, stroić się, nie patrząc na jutro. Żyć w zaślepieniu i upojeniu, widząc tylko tą jedną materialną stronę. Takie życie, jakie prowadził ten człowiek, było tylko taką piękną atrapą. Na wzór tej wioski pod jak sobie przypominacie, który wybudował wioskę, caryca przejeżdżała, patrzyła, jakie piękne, tam są domy, a okazało się, że to były tylko atrapy. Szatan w taki sam sposób dzisiaj działa, zwodząc nas, pokazując rozkosze życia doczesnego, ale on nie chce, żeby człowiek myślał i spoglądał w tę wewnętrzną stronę. I w ten sposób wciąga całe masy w to oszustwo. Jak jest w twoim życiu? Czy też lubisz taki, takie lekkie, swawolne życie? Może właśnie żyjesz w tym świecie. Chcesz brać, używać. Pan, pan mówi, jeżeli chcesz, proszę bardzo, żyj tak. To jest twój wybór. Ja Cię do, do niczego nie zmuszam. To jest Twoja decyzja. Że chcesz, możesz. Ale musisz pamiętać o konsekwencjach. A może ten bogacz powiedział sobie co mnie tu obchodzi? Ja chcę żyć po swojemu. I Bóg dał mu takie prawo. Nie przeszkadzał mu. Powiedział, żyj sobie po swojemu. I Bóg mówi tak wielu ludziom. Kpisz z mojego słowa, nie chcesz go słuchać, proszę bardzo. Twój wybór. Żyj po swojemu. Żyj w, tak, jak żyje ten świat. A jeszcze inny scenariusz. Może on chodził y, do świątyni, Doskonale znał Boże Słowo, ułożył na świątynię obfite ofiary i myślał, że to będzie legitymacja do nieba, że Bóg musi być zadowolony z niego. I są tacy ludzie też wśród nas, którzy uważają, że jeżeli rzeczywiście oni się tutaj udzielają, są takimi dobrymi, szlachetnymi ludźmi, to Bóg musi ich przyjąć. Bo musi widzieć. Albo inna ewentualność. Może nie chciał uwierzyć, ponieważ musiałby się zmienić. Musiałby stać się innym człowiekiem. Nowym człowiekiem. Rozpocząć inne życie. A on tego nie chciał. On nie chciał niczego tracić. On nie chciał żyć według Bożej woli, ale według swojej woli. Są z wieloma ludźmi dzisiaj. Oni chcą żyć według swojej woli. Oni nie chcą się nawracać. Oni uważają, że są przecież ludźmi wierzącymi, że przecież od czasu do czasu przychodzą do, do tego kościoła, że płacą składki kościelne, są na liście zborowej. Wszystko jest okej. Okay. Co ci księża chcą tam od nich jeszcze więcej? Są zbawieni przecież. Gdzie takie same motywy kierują ludźmi do dzisiaj. Zmienił się obraz tego świata, zmieniła się technika może, poszło do przodu, zmieniły się warunk warunki życia, ale człowiek pozostał w istocie taki sam. W swojej psychice, myśleniu, pojmowaniu pewnych rzeczy, nastawieniu, do życia i rzeczywistości. I dzisiaj także jedna grupa ludzi, słysząc Bo Boże Słowo, mówi, co nas to obchodzi. My chcemy żyć swoim życiem. Inna grupa mówi, my się poświęcamy, pracujemy w kościele, składamy ofiary, jesteśmy ochrzczeni, przystępujemy do komunii świętej. Jesteśmy uczciwymi, pracowitymi ludźmi. A Bóg mówi, człowieku, ty nie możesz, prowadząc tam najlepsze, najbardziej szlachetne życie, zasłużyć sobie na zbawienie. Moje zbawienie jest łaski. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Biblia mówi, gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie, nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Gdy zaś kto nie spełnia uczynku, ale wierzy w Tego, który usprawiedliwia bezbożnego, Wiarę Jego poczytuje Mu się za sprawiedliwość. To jest słowo z do Efezjan. Inni z kolei nie chcą uwierzyć, nie chcą narodzić się na nowo, bo musieliby się zmienić, porzucić stare, dotychczasowe życie. A oni tego nie chcą, albo się tego boją. A Pan Jezus mówi bardzo wyraźnie, jak sobie przypominacie w Ewangelii Jana, w trzecim rozdziale, w trzecim wierszu, w rozmowie z Nikodemem który przychodzi do Pana Jezusa w nocy, bo on boi się, co by powiedzieli inni członkowie Rady. Ale on myśli logicznie i patrząc na to, co czynił Jezus, y, widzi to jedno, że to nie może być zwykły człowiek. Zwykły człowiek nie może dokonywać takich cudów, jakie czynił Jezus. On ja mówię, mistrzu, my... Wiemy, że Ty przyszedłeś od Boga, bo przecież nikt by czegoś takiego nie mógł czynić. Ale Pan Jezus wie, o co właściwie mu chodziło. On chciał zapytać o jedną rzecz. Co właściwie zrobić, by żyć na wieki, by mieć żywot wieczny? I Pan Jezus mu odpowiada już od razu na, py na pytanie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci. Jeśli ktoś nie narodzi się na nowo, to nie może nawet ujrzeć Królestwa Bożego. Był zaskoczony. I mówi, panie, jak człowiek może się narodzić na nowo, jak już ma 50, 60, może 30, 20 lat? To jest absurd. A pan mówi, człowieku, ty jesteś nauczycielem w Izraelu i ty tego nie wiesz. Co się narodziło z ciała, jest ciałem, pozostaje ciałem, ale co się narodziło z ducha, jest duchem. Pan chce powiedzieć Tobie także, że i Ty musisz się narodzić z Ducha na nowo, rozpocząć inne, nowe życie dla Niego, w Jego sprawiedliwości, ku Jego chwale. I żeby narodzić się na nowo, drodzy, to trzeba najpierw umrzeć. Umrzeć w sposób taki symboliczny, dla tego, co jest złe, co sprzeciwia się Bożej woli. Umrzeć dla egoizmu, dla nienawiści, dla grzechu. Dla kłamstwa, dla nałogów, oszustwa. Dla tego wszystkiego, co jest złe. Co jest przeszkodą pomiędzy tobą a Bogiem. Co Panu Bóg się nie podoba. Jeśli chcesz żyć na wieki, musisz umrzeć. Dla tego starego Adama, jak powiada Marcin Luther. Nasz reformator. I narodziciele Jezusa Chrystusa. Jemu całkowicie oddać swoje życie. Tak, jak to uczynił Marek. Ksiądz Marek, pięknie to powiedział właśnie w tym dzisiejszym świadectwie. Jakie to cudowne, że Pan Bóg nie patrzy na Twój wygląd. Ale On patrzy na Twoje serce. Na to, co kryje się w Twoim sercu. Jeśli chcesz nowego życia, musisz umrzeć dla starego człowieka. Dla nienawiści, nieprzejednania, nieżyczliwości, dla cudzołóstwa, pijaństwa, nieprzyzwoitych słów i wielu innych rzeczy, które Bogu się nie podbają. Po prostu dla tego wszystkiego, co jest owocem ciała. A w czym tkwił ten bogaty człowiek. Jezu mówi wyraźnie, jeśli nie narodzisz się na nowo, nie możesz nawet ujrzeć Królestwa Bożego. Nie możesz go nawet zobaczyć, nie możesz zobaczyć, jak tam jest. I to będzie niesamowita tragedia, której nawet nie możemy sobie wyobrazić, gdy człowiek odejdzie na miejsce wiecznego cierpienia i uświadomi sobie, że już niczego nie można zmienić, że już nikt, nigdy go nie pokocha. Nikt na wieki już mu nie pomoże, na wieki będzie nie musiał cierpieć. Wyobraźcie, co to znaczy, jak człowiek cierpi przynajmniej kilka dni, jego coś boli. Ja pamiętam, kiedyś mnie bolał bardzo mocno ząb, byłem akurat za granicą i potem już musiałem iść do, do dentysty, ale ten zabieg byłby bardzo drogi i musiałem kilka dni wytrzymać, żeby wrócić do Polski. To brałem różne środki, jakie tylko można było znaleźć w tych aptekach, żeby... Y Skończę z tym bólem, bo tak mnie to niesamowicie bolało. Ja sobie wtedy pomyślałem, to tylko kilka dni, jakbym tak miał cierpieć całe wieki, to straszna tragedia. Czy chciałbyś tego, drogi bracie i Chciałbyś na wieki cierpieć, tak jak ten bogaty człowiek? Wiecie, Bóg nie chce Cię straszyć piekłem tutaj, nie. Pan, pan Cię kocha. Ty jesteś cenny i drogi dla Niego. Tak jak Marek był bardzo cenny. On jest gotowy Ci przebaczyć. Ale chce żebyś otworzył swoje serce dla Niego. Żebyś powiedział, Panie, ratuj mnie. Panie Jezu, oczyś mnie swoją świętą krwią. Zamieszkaj we mnie. Pan chce to czynić dzisiaj. Podaję Ci rękę. Bo On nie chce Twojej śmierci. I On mówi bardzo wyraźnie, czy wy myślicie, że ja chcę śmierci człowieka grzesznego? Nie. Ja chcę, aby się nawrócił, powiada księdze Ezechiela, i żeby człowiek żył. Tego Bóg chce dla nas. My mamy miłującego Boga. To nie jest Bóg podobny do e, tych mitologicznych e, bóstw e, mitologii rzymskiej i greckiej, gdzie oni kpili sobie z człowieka. Ale Bóg naprawdę cię kocha. On cię widzi. On widzi Twoje zranienia, Twoje tęsknoty, to, że nie możesz poradzić sobie ze sobą i On Cię dzisiaj zaprasza, człowieku, przyjdź, przyjdź do mnie. Kiedy skończy się właśnie to nasze spotkanie, za niedługo, ja zapraszam Cię w czasie modlitwy, żebyś Ty, kiedy ja będę modlił się, modlił się tymi słowami, które ja wypowiem i potem, jeżeli chcesz, tam jest takie pomieszczenie vis a -vis właśnie tej kaplicy tutaj, ja tam będę czekał na Ciebie i chcemy porozmawiać. Możesz oddać tam z Panu swoje życie. Powiedzieć, Panie Jezu, ja chcę mieć już dzisiaj pewność zbawienia i życia wiecznego. I Pan tą pewność chce Ci dać. Nawet dzisiaj. Chcę, żebyś odszedł z taką pewnością, że masz żywot wiecznie. I zapytasz się, jest to możliwe? Ja wczoraj to tłumaczyłem, że jest to możliwe. I Marcin tutaj też bardzo mocno podkreślał, że to jest możliwe. Bo Bóg w tej księdze nam właśnie zaświadcza o tym. A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg. A żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ten ma żywot. Ale kto nie ma Syna, ten nie ma żywota wiecznego. Czy masz Syna? Czy On mieszka w Twoim sercu? Czy dla Niego żyjesz? Czy Jemu służysz? Czy jesteś Jego własnością? Czy możesz tak wyraźnie to powiedzieć? Czy masz pewność tego, że masz już teraz żywot wieczny? Gdyby coś się miał stać, gdybyś miała, czy miał odejść jutro, czy za kilka dni, to odszedłbyś do życia wiecznego? Tak jak ten ubogi człowiek, łazarz. Odejdą jedni na kazie wieczną. Ci, którzy nie byli własnością Pana ale sprawiedliwi, usprawiedliwieni krwią Jezusa Chrystusa, oczyszczeni odejdą do żywota wiecznego. Tak mówi Biblia. Pamiętajmy o tym. Ale tam w miejscu męki, jak mówi Pan Jezus, będzie płacz i zgrzytanie zębów. Czegoś takiego nie możesz sobie wyobrazić. Bóg nie chce tego dla ciebie. Zapamiętaj to. Po to jest ta ewangelizacja. Po to jest jeszcze czas łaski, żebyś mógł nawet dzisiaj powiedzieć Panie, nie, chcę się zatrzymać i chcę oddać moje życie w Twoje ręce. Nie chcę tak dłużej żyć, nie chcę żyć dłużej bez Ciebie, nie chcę iść drogą do wiecznej przepaści. Pewna para w średnim wieku z północnej części Stanów Zjednoczonych Zatęskniła w środku mroźnej zimy do ciepła i zdecydowała się pojechać na dół na Florydę, i zamieszkać w tym hotelu, w którym spędziła, kiedyś noc poślubną. To było 20 lat wcześniej i oni mieli tak jubileusz i chcieli właśnie pojechać sobie na Florydę z północy. Mąż miał dłuższy urlop i pojechał o dzień wcześniej. Po zameldowaniu się w recepcji odkrył, że w pokoju jest komputer i postanowił wysłać maila do swojej żony. Niestety omylił się o jedną literkę, i mail znalazł się w ten sposób w Houston, ówdowy po pastorze, która właśnie wróciła do domu z pogrzebu męża i chciała sprawdzić, czy w poczcie elektronicznej są jakieś kondolencje od rodziny, przyjaciół czy znajomych. Jej sen znalazł ją zemdloną przed komputerem i przeczytał słowa na ekranie. Wiecie, co napisało? Do. Moja ukochana, ukochana żona. Temat. Jestem już na miejscu. Wiem, że jesteś zdziwiona otrzymanie wiadomości ode mnie. Teraz mają tu komputery i wolno wysłać maila do najbliższych. Właśnie zameldowałem się. Wszystko jest przygotowane na Twoje przybycie jutro. Cieszę się na spotkanie. Mam nadzieję, że twoja podróż będzie równie bezproblemowa, jak i moja. PS. Tu na dole jest naprawdę gorąco. <śm> <śm> no, po takim mailu nie dziwię się, że ta żona upadła zemdlona przy tym komputerze. Ale drodzy, Bóg nie chce naszej śmierci. To jest cudowne. Bóg chce nas ratować. I po to posłał swego Syna Jezusa Chrystusa na drzewo krzyża. Widzicie nawet tego złoczenie, o którym wczoraj mówiliśmy, też uratował w ostatnich godzinach jego życia. Ten człowiek zrobił jedną rzecz. On spojrzał w siebie, pomyślał nad swoim życiem i powiedział do swojego który też umierał, który kpił sobie, drwił z Jezusa. On powiedział, człowieku, my słuszną karę ponieśliśmy za to, co my zrobiliśmy, ale on nic złego nie uczynił. On pił niewinnie. I potem mówi do Jezusa, Panie, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do swojego królestwa. A Pan Jezus powiada do niego, za prawdę powiadam ci, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Popatrzcie, kiedy skończyło się życie tego złoczyńcy, on odszedł do Pana razem z Nim. To była obietnica. W ostatnich godzinach swego życia wykorzystał tą szansę. Otworzył się dla Jezusa Chrystusa. Pan obdarza ludzi swoją dobrocią, i łaską. Po to nieraz, ażeby ta dobroć dała człowiekowi wiele do myślenia. Tak jak dał wiele różnych bogactw temu człowiekowi, który znalazł się w miejscu cierpienia, męki. po prostu piszę, albo może lekceważysz bogactwo jego dobroci, cierpliwości, pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania się prowadzi. Ty jednak przez zatwardziałość swoją nieskruszone serce, gromadzi w sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu. Sądu Boga, który odda każdemu według jego uczynków. Tak, drodzy, nie wyobrażamy sobie tego, że o każdym z nas w księgach u Pana jest coś napisane. I w dniu sądu, kiedy Pan Jezus zasiądzie na tronie, zostaną otwarte księgi. Jest napisane i zostaną osądzeni, umarli na podstawie tego, co o ich życiu było napisane w księgach. Człowiek jest zbawiony z łaski Bożej przez wiarę, przez przyjęcie Pana Jezusa. Ale... Jego życie, owoce wiary pokazują, czy ten człowiek żyje z Panem, czy nie. Czy Ty żyjesz z Panem? To jest pytanie, które Pan Ci tutaj dzisiaj stawia. Ten bogaty człowiek w czasie łaski, w tym dobrobycie, którym obdarzył go Bóg, nie rozpoznał Bożej dobroci. Nie upamiętał się, dlatego odszedł na miejsce cierpienia i już niczego nie mógł zmienić, niczego nie mógł naprawić. On nie mógł otrzymać nawet kropli wody. Nie mógł ostrzec swoich braci, aby i oni nie przyszli na miejsce męki. On nie mógł do nich posłać nawet Łazarza, by on jako ten, który przyszedł z martwych, wezwał do upamiętania i nawrócenia tych braci, którzy żyli podobnie jak on. I on to wiedział, że oni wszyscy żyli sobie bez Boga. A druga strona rzeczywistości tego wiecznego życia była kolosalną różnicą w porównaniu z tym, co przeżywał Łazarz w niebie. Łazarz doświadczał radości, pokoju, rozkoszy. Skończył się ten mozuł życia, tego niedola, którą przeżywał. Był szczęśliwy i zadowolony. A bogacz zrozumiał, że zgotował sobie wieczne przekleństwo. Coś, czego już nigdy nie będzie mógł zmienić, a i naprawić. Już jego szanse się skończyły. I nikt nie będzie mógł współczuł, nikt nie będzie go kochał, nikt mu nie pomoże, nie poda nawet klanki wody. Cóż to za przeklęte miejsce. Biada tym, którzy tam się znajdą. Profesor dr werner powiedział, że człowiek nie może sobie wyobrazić dru drugiego takiego podobnego miejsca tutaj na tej ziemi. Nie ma takiej skali porównawczej. Panie prosimy, broń nas przed tym miejscem. Niech Twój Duch Święty prowadzi nas teraz do nawrócenia i nowego narodzenia dla Ciebie. Do tego byśmy mogli przyjąć Jezusa Chrystusa jako swego osobistego Pana i Zbawiciela i być uratowanymi na wieki, mieszkając tak, jak łazasz w Twoim królestwie. Czy jesteś gotowy przyjść dzisiaj do Pana? Popatrz, tutaj nie ma niczego, co by mówiło o tym, że tam po śmierci będzie jeszcze możliwość naprawienia tego, co tu było zniszczone i zepsute. Nie można już będzie odpokutować za swoje grzechy, za swoje życie. Nie ma czegoś takiego jak czyściec. Tu są tylko dwa miejsca. Miejsce błogosławieństwa, miejsce radości, szczęścia i jest drugie miejsce cierpienia. Miejsce pod niesamowite męki. Tylko jedno albo drugie. Dlatego Pan mówi dzisiaj teraz do Ciebie. Pójdź do mnie. Otwiera swoje ręce. Mówi pójdźcie do mnie wy wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni. Ja Wam dam odpocznienie. I weźcie na siebie moje jarzmo. I uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Znajdziecie odpocznienie dla dusz Waszych. Dlatego przyjdź dzisiaj do Pana takim jakim jesteś z tym wszystkim, co ci obciąża w Twoim sercu. Co związane jest z historią Twojego życia, czy też z teraźniejszością tego życia. Powiedz o tym Panu, bo On to wszystko wie. ale On chce, żebyś to wyznał. Żebyś to przyniósł pod krzyż Zbawiciela, bo po to On za Ciebie umierał. On przyszedł w konkretnym celu. I dlatego On powiedział, musi Syn Człowieczy być wydany arcykapłanom. On musi cierpieć, musi umrzeć. A po zmarł w zmartwychwstanie. On to musiał uczynić dla nas. Tak jak powiada Izrael, Izajasz, On zraniony jest za występki nasze, starty, za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia. A Jego ranami Jesteśmy uleczeni. Pan widzi ciężar Twojego serca. Jezus wie wszystko o Twoich wątpliwościach, problemie, winie i upadkach. On widzi rany Twojego serca, Twój ból, Twoje troski, z którymi tu dzisiaj przyszedłeś do tego kościoła. On widzi, że chciałbyś rozpocząć inne, nowe życie, ale nie wiesz jak, nie wiesz co zrobić. I teraz, w tej chwili, jest taka szansa. Przyjdź do Jezusa. Powierz swoje życie Panu. Pan chce dać Tobie pewność zbawienia i życia wiecznego. Tą pewność będziesz miał wtedy, kiedy On zamieszka w Twoim sercu. Bo kto ma Syna, ten ma żywot wieczny. Tak pisze Jan w swoim słowie. Dlatego, drodzy, chcemy teraz się pomodlić. Może powstajmy sobie cały czas Siedzimy. Zamknijmy oczy. Ja w Twoim imieniu będę się modlił. Będę wymawiał bardzo prostą modlitwę. Jeżeli dzisiaj chcesz otworzyć swoje serce Jezusowi, chcesz oddać Mu swoje życie, chcesz mieć pewność zbawienia, pewność ratunku życia wiecznego. Dlatego w czasie tej modlitwy, kiedy wszyscy będą mieli zamknięte oczy, daj znak. Podnieś rękę do góry, że chcesz dzisiaj oddać swoje życie Panie Jezusowi, że chcesz mieć życie wieczne. Że chcesz, aby Jezus był Twoim Panem, Twoim Zbawicielem. Chcemy się modlić. Panie Jezu Chryste, Ty wiesz wszystko o mnie o moim życiu. Ty wiesz, że jestem obciążony grzechem i winą, zmęczony życiem, zraniony przez ten świat, przez tego czy innego człowieka. Zbawicielu, Ty doskonale znasz realia mojego życia. Wyznaję, że nie mam już wystarczająco dużo sił, by iść przez życie bez Ciebie. Jestem zmęczony, spracowany, obciążony grzechem, pogrążony w bagnie tego świata, w egoizmie, może w nienawiści. Nie umiem przebaczyć, zrozumieć innych, którzy są obok mnie, ze mną pracują. Tak bardzo potrzebuję Ciebie. Potrzebuję Twojej pomocy, Panie. Panie, przebacz mi. Przychodzę teraz przed Twoje święte oblicze. I proszę Cię, zamieszkać w moim sercu. Jeżeli chcesz tego, to podnieś też. Teraz rękę do góry. a znak, że chcesz przyjąć Pana Jezusa, że chcesz być Jego własnością. Miej odwagę. Chwała Panu. Chwała Panu. Panie, Ty widzisz, to osoby, które chcą naprawdę pojednać się teraz z Tobą, które chcą mieć pewność zbawienia i życia wiecznego. Panie, prosimy Cię, dotknij je swoją miłością. Daj, aby odczuli i doświadczyli Twoją obecność. Żeby wiedzieli, że ich grzechy są im przebaczone. Panie, powierzam Tobie, ten zbór, ten dzisiejszy wieczór, prosimy Cię, mów do nas także i jutro w czasie ostatniego dnia naszej reangizacji. Niech uwielbione i wywieszony będzie Twoje święte imię. Dziękujemy Ci za Twój krzyż, za Twoje rany, za to, że za nas umarłeś, po to, aby każdy, kto w Ciebie uwierzy, nie musiał ginąć na wieki, aby miał żywot wieczny. Amen. A sam Bóg pokoju, niech Cię zupełnie się poświęci, cały duch Twój, dusze i ciało niech będą beznagane zaufane na dzień przyjścia Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. Ci, którzy podnieśli swoje ręce, albo nie mieli może odwagi, podnieść Zapraszam Was do tej salki. Ja chciałbym się z Wami spotkać, chciałbym się z Wami pomodlić i dać Wam takie konkretne rady, jak teraz żyć, jak iść z, z drogą życia przez panę, z Panem. Błogosławionego wieczoru Wam życzę. Słowa Jezusa z Nazaretu są prawdą. I o tym teraz chcemy zaśpiewać. Zaśpiewajcie raz Na tym kończymy nasz dzisiejszy wieczór i e, chcemy zaprosić na jutro, na godzinę dziewiątą, na nabożeństwo połączone z ewangelizacją. E, w nabożeństwie weźmie udział i chór, i chórek dziecięcy po dłuższej przerwie. Zespół Młodzieżowy poprowadzi nas w nabożeństwie. Natomiast jeszcze małe ogłoszenie, żeby nikt jutro nie przyszedł za późno na nabożeństwo. E, ta noc będzie niestety krótsza. E, musimy przestawić sobie zegarki o godzinę do przodu, e, dlatego Przypominam o tym, żeby nie zapomnieć, a jutro na godzinę dziewiątą zapraszamy. Dziękujemy bardzo zespołowi młodzieżowemu z Wisły, księdzu Machowi i zapraszamy na jutro.